Rano uderzyło mnie coś, co umknęło mi w nocy. Warg dwukrotnie wspomniał imię Inge. Była nie tylko żoną Olafa, ale i Omegą. Dawało jej to przewagę. Nie musiała słuchać jego rozkazów. Świetnie wyczuwała też nastroje i wewnętrzną dynamikę stada. Lubiłyśmy się na tyle, by nie posłała mnie do diabła, jeśli zacznę pytać o niewygodne szczegóły odebrała po dłuższej chwili zasapana. Ha, zdążyłam i to dwa razy. Założyć pieluchę zanim zwieje i odebrać zanim się rozłączysz. A nawet nie wypiłam porannej kawy. Ha, ktoś tu wymiata i zasłużył na ciasteczko. Zawołała na powitanie. Nie mogłam powstrzymać uśmiechu. Macierzyństwo nie przyszło jej łatwo, ale jej służyło. Hej Inge, nie zgubiliście ostatnio wilka? Zapytałam bez ogródek. Na ułamek chwili zapanowała cisza. Tylko w tle słychać było dziecięce okrzyki. Czy Biarka jest z tobą? Jest bezpieczny? Zapytała wreszcie. Tak i tak, ale zjawił się u mnie w kiepskim stanie. Nie zmienił się jeszcze i chce wiedzieć, na czym stoję i czemu Olaf siedział z rękami pod dupą. Skąd wiesz? Może sądzę, że Biarkę w desperacji musiał przybiec do mnie? Ponad 170 kilometrów w wilczej formie? Gdyby to było dziecko w tarapatach, posypałyby się komentarze, gdzie byli rodzice, więc pozwolę sobie zapytać, gdzie był jego alfa. Inge westchnęła. Mm, nie myślę, że się z Tobą nie zgadzam. Ale sytuacja jest skomplikowana. Nawet bardzo. Cieszę się, że trafił do Ciebie i wierzę, że mu pomożesz. Czyli nie będzie bezpieczny, jeśli teraz wróci do stada? Nie mogę mu tego zagwarantować, przyznała. Wiesz, co dokładnie się stało? Nie. Nie widziałam go od tygodnia. Jego ojciec powiedział nam, że chłopak wyjechał. Westchnęłam. Dobra, musisz mnie wprowadzić. Skąd on właściwie jest? Pachnie stadem, ale nigdy wcześniej go nie widziałam. Pojawił się jakiś miesiąc temu. Dora, on jest częścią stada jeszcze z czasów poprzedniego Alfy. Razem z matką uciekli wiele lat temu. Zanim zjawiliśmy się w Trójprzymierzu i przejęliśmy terytorium, sama byłam zaskoczona, że pachnie naszym stadem. Nie tamtym starym, tylko naszym, choć z tego, co zrozumiałam, nie utrzymywał kontaktów z ojcem. Zamyśliłam się. Jeśli nie trafił do innego stada, jest to możliwe, powiedziałam. Więź nie została przerwana tylko dlatego, że odeszli. Nie zostali wygnani ani odcięci od magi stada, więc gdy ta się zmieniała po waszym przyjeździe, zmieniał się z nią. Doszłam do podobnych wniosków, przyznała Inge. Przyjechał, poprosił o prawo przebywania na naszym terenie. Olaf mu oczywiście od razu powiedział, że nie potrzebuje zgody, bo to też jego terytorium. Czyli nie było tarć między chłopakiem a Olafem czy stadem, upewniłam się. To nie Olaf czy stado są problemem. Za to jego ojca wytarzałabym w smole i pierzu. Znam go? Zmarszczyłam brwi. Inga zawahała się na kilka sekund, nim odpowiedziała. Edmund Raskin, nie jestem pewna, czego spotkałaś. Nabrała głośno powietrze, jakby zastanawiała się, jak mi wyjaśnić, czemu mogłabym nigdy nie spotkać wilka, który jest częścią stada i mieszka w Trójprzymierzu. To skomplikowane, podjęła w końcu. On i paru jego kumpli nie bardzo się integrują. Są, nazwijmy to, separatystami. Oficjalnie nie wystąpili przeciwko Olafowi, ale trzymają się z boku. Mówią o sobie stoczniowe wilki. Słyszałaś o nich? Termin wyciągnął mi z pamięci konkretne skojarzenie, nie najlepsze. Twardogłowe skurczy byki. Tradycjonaliści w każdej kwestii. Zapytałam i rzuciłam zapamiętanym cytatem – Kiedyś to było lepiej, bo mężczyzn się po prostu szanowało, a kobiety się nie odzywały. Mówisz, jakbyś go znała, zdziwiła się. Spotkałam Bolka Strawińskiego. Ładnych parę lat temu, zanim pojawiliście się w Trójprzymierzu i przejęliście terytorium, przesłuchiwałam go w trakcie śledztwa, nazywał się Stoczniowym Wilkiem. Wtedy nie dopytywałam, co to znaczy, miałam z nim wystarczająco dużo kłopotów. Nie mógł przejść do porządku dziennego nad tym, że kobieta służy w policji, a na dodatek nie nosi spódnicy. Kompletnie nieprzydatny, a do tego agresywny dupek. Inge westchnęła. Nie zaskakuje mnie to, przyznała. W normalnych okolicznościach taka postawa skończyłaby się wykluczeniem ze stada albo wyzwaniem. Edmund jest twardy, ale nie pokonałby Olafa. Ale? Ale to nie tylko banda samców z przerostem ego. Mają żony, dzieci. Wyrzucenie ich oznaczałoby odcięcie tych rodzin od stada, zasobów, ochrony. A żony? Nie chcą ich zostawić? Jedna się odważyła. Matka Biarkę. Uciekła z nim, gdy miał dziesięć lat. Ten cały... Raskin. Nie szukał ich? Szukał, ale szybko znalazła silnych sojuszników. Zmarła niedawno, myślę, że dlatego Biarkę wrócił. On nie ma charakteru samotnika, to naprawdę dobry chłopak Dora. Chciałabym, żeby został z nami na stałe. Ma ogromny potencjał, a dzieci go kochają, ma do nich niesamowitą rękę. O tak, do dzieci i małych salamander, pomyślałam. Dobra, Olaf go akceptuje, ty mu kibicujesz, to co poszło nie tak? Nie znam szczegółów, ale Edmund i jego ludzie mają z nim problem i to się nie skończy dobrze, powiedziała cicho. Powołał się na jakieś archaiczne prawo patriarchy, zgodnie z którym o sprawach rodzinnych rozstrzyga w pierwszej kolejności głowa rodziny. Dopiero jeśli sobie nie radzi, może przekazać je Alfie. Zmarszczyłam brwi. Moja prapra babka zadbała, żebym znała wilcze prawo lepiej niż alfabet. Yy, znam ten zapis, ale po pierwsze to prehistoria, pochodzi z końca XVIII wieku. Po drugie, używano go inaczej. To nie był immunitet do znęcania się nad dziećmi i blokowania Alfy przed interwencją. Inga westchnęła z frustracją. Olaf się boi, że jeśli zainterweniuje Edmund, wyzwie go na pojedynek. Drań nie wygra, nie mamy wątpliwości, ale to rozpocznie cały proces. Reszta stoczniowych wilków wejdzie na całego w tryb watachy, mruknęłam. E, już w to graliśmy, zostały mi blizny na pamiątkę. Do tego ich rodziny znów znajdą się w chujowym położeniu. Zbuntowana watacha szalonych wilczyc prawie mnie zabiła. Skrzywdziły też Sebastiana, młodego wilka, którego miałam pod opieką. Nie zamierzałam pozwolić na powtórkę. Właśnie tego się obawiamy. Trwamy w tym dziwnym status quo, odwlekając nieuniknione, przyznała Inge. Znajdziemy inne rozwiązanie, zapewniłam. Masz Olafa pod ręką? Jestem w przedszkolu, ale złapiesz go na komórkę. Oficjalnie, jak rozumiem, nic mi nie powiedziałaś, prychnęła. Możesz mu powiedzieć, że rozmawiałyśmy, Byłby idiotą, gdyby zapomniał, że nigdy nie zrobiłabym niczego, co zaszkodziłoby stadu. Podziękowała mi się rozłączyłam. Spojrzałam na wilka. Niby zamknął oczy, ale ciało miał napięte jak struna. Wiesz, że w nocy były tu dwa wilki? Warknięcie. Szukali cię? Lekkie skinienie. To był twój ojciec. To przed nim uciekasz. Zasłonił nos ogonem jak zawstydzone dziecko, ale znów warknął cicho. – Dobra, to zagramy ostrą piłkę. Taką, której Olaf nie zignoruje. Wilk spojrzał zaskoczony, i aż uniósł się na przednich łapach. Wybrałam numer alfy z przymierza. Olaf, co to kurwy nędzy? – rzuciłam na powitanie. – Dora, jakiś problem? – zapytał zdezorientowany. – No raczej. Mamy z Borysem umowę, miłą i korzystną dla obu stron, zwłaszcza dla mnie, bo mieszkam na jego terytorium, a teraz te dwa dupki zagrażają mojej pokojowej egzystencji w tym mieście. Do reszty ich pojebało? Mam nadzieję, że nic o tym nie wiedziałeś, bo byłabym bardzo rozczarowana i musiałbyś zapomnieć o prezentach na święta. Mm, po kolei. Nie wiem, o czym mówisz, ale jeśli jest problem, rozwiążemy go. Zapewnił tonem mediatora. W nocy dwa wilki bez uprzedzenia wparowały na terytorium Borysa. Doszło do przepychanek z ochroną. Zostali odeskortowani poza granice miasta. Możesz sobie wyobrazić, jak mnie zachwyciła wiadomość o tym z samego rana. Przekazuje ci w imieniu borysa, że nie są mile widziani na jego terytorium i jeśli wrócą, przeliteruję im to bardzo starannie. Bardzo narozrabiali? Zapytał po chwili milczenia. Ważne, żeby nie narozrabiali jeszcze bardziej. Trzymaj tych idiotów z daleka od tornu. Wiesz, kto to był? Znam nazwisko jednego: Edmund Raskin, drugi to pewnie jego ziomek. Warknięcie olafa postawiło mi włoski na karku. Dostaną jasny komunikat. Czy mam zadzwonić do Borysa z przeprosinami? Już go przeprosiłam w imieniu stada i dałam zielone światło na przetrzepanie im dup, jeśli wrócą. Oczywiście, Dora... Mm, przepraszam. Nie wiedziałem, że narobią ci kłopotów. Ha, ale nie zdziwiło cię, że to właśnie oni, co? Milczenie. Jakże wymowne. Nie da się wiecznie omijać tematu. Raz już krwawiłam przez watachę, następnym razem nie będę czekać na strzały ostrzegawcze. Jeśli sobie z nimi nie możesz poradzić, przyjadę, ba. Babcie ściągnę, jeśli będzie trzeba. Ogarniemy bez angażowania foil triarny, zapewnił pośpiesznie. Wiesz, że lubi być pomocna, przypomniałam. Bardziej lubi chaos i rzeź. Stare psy, nowe sztuczki i tak dalej, co niestety odnosi się też do stoczniowych wilków. Olaf milczał przez chwilę, a ja pozwoliłam, by w pełni dotarła do niego powaga sytuacji. Ach, i tak informacyjnie. Dodałam, gdy już zamarynował się w ledwie ukrytej groźbie. Biarkę zatrzymał się u mnie i jest pod moją całkowitą ochroną. Jeśli choćby włos spadnie mu z głowy przez któregoś z naszych wilków, wywale winowajce na zbity pysk, zanim zdąży zaskamleć, rozumiemy się? Westchnął, ale raczej z ulgą niż frustracją. Cieszę się, że jest u ciebie, przyznał. Kiedy zniknął kilka dni temu, martwiłem się. Ale nie na tyle, by go poszukać. Olaf milczał. Jego dyskomfort dało się wyczuć nawet przez telefon. Dobra, zróbmy tak. Ty się zastanów, czy stado może na dłuższą metę funkcjonować w ten sposób. Czy naprawdę możemy ignorować dręczenie tych, którzy są pod naszą opieką? Biarkę przybył do mnie pobity, ranny, wygłodzony i wyczerpany. Nie wiem, co się z nim działo przez ostatnie dni, ale spotkało go coś strasznego. Powiedział ci, gdzie był? Nadal się nie przemienił. Nie chcę go zmuszać, by nie pogłębiać traumy. Dochodzi do siebie i wkrótce się dowiem. Będziesz pierwszym, do którego zadzwoni, gdy tak się stanie i... Albo razem wyciągniemy konsekwencje, albo spadnę na winnego jak bicz boży w pojedynkę. Olaf przeklinał rzadko, zwłaszcza odkąd miał Lunę, która błyskawicznie podłapywała nowe słownictwo, ale teraz puścił wiązankę, której nie powstydziłby się Warg. Bez wątpienia mamy problem, Olafie, ale tym razem na pewno znajdziemy rozwiązanie. Zapewniłam już łagodniej. Jak zawsze dzięki, Dora. Nadal jesteśmy umówieni na przesilenie. Niewykluczone, że zajrzę wcześniej. Jesteśmy w kontakcie, dodałam. Czułam, że to nie koniec. Właściwie, to był dopiero początek. Dobra, a teraz odwiedzimy wampira. Powiedziałam do wilka, który podsłuchiwał moją rozmowę, ale ani nie pisnął. Po poranku z wilczym bałaganem remont nie wydawał się aż taki straszny. Rozdział dziesiąty Lokaj Romana, gdy tylko zobaczył wilka u mojego boku, chwycił za słuchawkę interkomu. Dłoń mu drżała, kiedy próbował trafić w guzik łączenia. Znerwicowany typ. Kusiło mnie, żeby go zignorować i po prostu wejść zbiarkę po schodach do apartamentu Romana. Ale istniało realne ryzyko, że Gregor dostałby apopleksji. A książę wampirów na pewno uznałby, że nagłe zejście jego sługi to moja wina. Bez trudu wyobrażałam sobie, jak wypominałby mi to przez kolejne lata marudząc, że trudno o dobrą służbę i że włożył tyle wysiłków w wyszkolenie Gregora i oczywiście zbierałoby mu się na wspominki zawsze, gdy potrzebowałby mojego ustępstwa w jakiejś kwestii. Zdecydowanie wolałam, kiedy to on miał u mnie długi nie na odwrót. Dlatego podeszłam do kontuaru, za którym urzędował lokaj i wyciągnęłam rękę po słuchawkę. Tak będzie szybciej, powiedziałam. Gregor podał mi ją, nie odrywając wzroku od wilka – ten, trzeba przyznać, był wzorowo uprzejmy i nawet się uśmiechał. Lokaj nie doceniał w pełni tego daru, bo bladł z każdą sekundą. Przesunęłam się tak, żeby zablokować mu widok na Biarkę, bo wgapiając się w niego z taką intensywnością, mógłby go niechcący sprowokować. Lokaj zamrugał, szukając słów. Widać było, że pracuje dla Romana dopiero od kilku lat. Wciąż tyle rzeczy go zaskakiwało. Jego poprzednik, zanim zginął broniąc fortu, Miał za sobą dekady służby i jako Renfield wszystko widział i niczemu się już nie dziwił. Gregor uczył się wolniej. Połącz mnie, sama wprowadzę go w sytuację. Powiedziałam, żeby wyrwać go ze stuporu. Posłuchał i wreszcie trafił drżącym palcem w odpowiedni guzik. Gdy wampir się odezwał, rzuciłam – hej, Roman, jestem gdzieś w towarzystwie wilka, umie się zachować, ale jeśli nie chcesz sierści na dywanie ani kanapie, weź plany i przejdziemy się do kamienicy. Roman milczał, więc dodałam coś, czemu nie zdołałby się oprzeć. Chodź, wampirze, odmaluj mi obraz cudowności, które zaplanowałeś. Nawet nie pisnę, gdy zaczniesz fantazjować o instalacjach elektrycznych i kanalizacji. Zajdę za trzy minuty z planami? Odpowiedział natychmiast i słowo daje. Był diabelnie zadowolony. Oddałam słuchawkę Gregorowi i wyszłam na ulicę. Wilk podążał za mną jak cień. Doskonale symulował mowę ciała dużego psa, nawet niefrasobliwie machał ogonem. Gdybym rzuciła piłeczkę, pewnie pobiegłby ją aportować, byle nie wyjść z roli. Nie prosiłam go, by udawał psa. Wychodząc, powiedziałam tylko, że jeśli nie będzie grzeczny, skończy na smyczy, bo nie mogę sobie pozwolić, by po ulicach miasta biegał niesforny wilk, zwłaszcza na obcym terytorium. Uśmiechnął się tym swoim zaskakującym u wilka uśmiechem i z miejsca zaczął udawać najlepiej wytresowanego pupila w okolicy. Odruchowo poprawiłam poluzowany bandaż na jego szyi. Przed wyjściem zmieniłam opatrunki i dołożyłam świeżą porcję maści. Rany goiły się dobrze. Za kilka godzin, najpóźniej jutro, powinnam móc je zdjąć. Pogoda dopisywała. Mgła się rozwiała i jak na listopad było niemal słonecznie. Z zimnem radziłam sobie za sprawą zimowej kurtki i kilku warstw szalika. Biarkę ze swoim grubym, śnieżnym futrem Zdawał się na niską temperaturę, całkowicie odporny. Obwąchiwał chodnik, co chwila prychając lub kichając. Chyba niezbyt mu leżał zapach wampirów. W porównaniu ze stanem, w jakim byłam wczoraj po wyjściu z pałacu Romana, dziś czułam się wręcz rewelacyjnie. Nawet mimo rozmów z Inge i Olafem. Nawet wiedząc, że gdzieś mogą krążyć stoczniowe wilki. Zawsze istniało ryzyko, że przechytrzą patrolę Borysa. Mimo to byłam spokojna. Może faktycznie jedynym zagrożeniem, jakie nad nami wisiało, było to, które wisiało nad biarkę? Nic, z czym bym sobie nie poradziła. A skoro oddał się pod moją opiekę, to może coś w trajektorii zdarzeń uległo zmianie. Może widmo apokalipsy przestało być aktualne. Mogłam mieć tylko nadzieję i docenić, że po tym jak wilk odpoczął i zjadł porządne śniadanie, ja czułam się dużo bardziej sobą. Zamiast tą wygłodniałą, półprzytomną bestią z wczoraj. Czas pokaże. Na razie pokazał się Roman. Jak zwykle w drogim płaszczu i eleganckich butach, z teczką planów architektonicznych pod pachą i uśmiechem zawodowego sprzedawcy pasty do zębów. Spojrzał na mojego towarzysza i zmarszczył brwi. Bałwankowy taki. Wczuwasz się już w klimat świąt? zapytał. Biarkę na pokaz kłapnął zębami, ale nawet nie warknął. Ruszyłam w stronę kamienicy. Kolejny plus jej położenia, wystarczyło kilka minut spaceru z pałacu Romana lub z mojego mieszkania. A ty śpiąca królewno? zagadnął Roman. Wczoraj padłaś jak po zatrutym jabłku, co ze snami, coś pamiętasz? Wzruszyłam ramionami. Wszystko chyba wraca do normy, żadnych koszmarów. Albo już za późno, mruknął. Była i taka opcja. Proroctwa się wypełniły, klocki ułożyły, maszyna ruszyła. Nie dało się tego wykluczyć. Dzień był tak ładny, że nawet kamienica wyglądała korzystniej. Wciąż wołała o generalny remont, ale światło wpadające przez wysokie okna pięknie rozlewało się po wysokich na 3,5 metra pomieszczeniach. Roman faktycznie miał plan. Punkt po punkcie przedstawiał mi kolejność robót. Tłumaczył, które instalacje są do wymiany, wszystkie, ale zachwalał dach wymagający tylko niewielkich napraw. Wilk szybko znudził się szczegółami, więc ruszył truchtem eksplorować przestrzeń z nosem przy podłodze. A ja słuchałam wampira i przechadzałam się po przestrzeni, w której miał się rozpocząć nowy rozdział namiestnikostwa w tym mieście. Podobało mi się, że nie przypomina sztywnych, formalnych komisariatów po drugiej stronie bramy. Nie zamierzałam importować tu wszystkiego, co mnie w regularnej policji uwierało. Żadnych pleksiglasów, żadnych zasieków oddzielających personel od potrzebujących pomocy. Żadnych poczekalni z niewygodnymi kubełkowymi krzesłami. Jeśli ten system miał działać, ludzie musieli nam ufać. A żeby nam ufać, musieli nas znać. Potrzebowali przestrzeni, gdzie mogą swobodnie przyjść, usiąść i powiedzieć, mam problem. – Myślałaś już, jak to podzielić? – zapytał Roman, wskazując na obszerne pomieszczenie zajmujące większość piętra. Poza stojącymi w regularnych odstępach słupami nośnymi nie było tu żadnych ścian, trochę jak w sali balowej. Skinęłam głową. Mm, – Z grubsza. Chciałabym, żebyśmy wszyscy byli pod jednym dachem. Namiestniczka, szaman, nekromantka. Sprawy się przecież często przenikają. Katia i Witkacy współpracują regularnie, ja też potrzebuję ich pomocy. Obowiązkowo musimy mieć salę konferencyjną i pomieszczenie do spotkań z rodzinami ofiar czy petentami. Dyskretne i spokojne, tak żeby nikt przypadkiem nie zobaczył niczego drażliwego na tablicy czy w dokumentacji na biurkach. Do tego koniecznie ktoś, kto przyjmie zgłoszenia, kiedy będziemy w terenie, koniec z szukaniem mnie w szatańskim pierwiosnku albo próbami dodzwonienia się do Witkaca czy Kati po drugiej stronie bramy ma być prosto, przyjaźnie i funkcjonalnie. Naprawdę to przemyślałaś? powiedział zaskoczony wampir. Parsknęłam. Marzyłam o tym, Roman. Od złodzieja dusz, pamiętasz? Moja pierwsza sprawa w Tornie. O ile krócej by trwała, gdyby ludzie mieli gdzie przyjść, zgłosić coś podejrzanego, zapytać, ostrzec. Roman skinął głową i zanotował coś na małym tablecie. Rozłożył plany na wysłużonym stole i przeszedł do konkretów. Był w tym naprawdę dobry. Ja miałam wizję, on przekładał ją na język architektury. Pochylaliśmy się właśnie nad planem piętra, kiedy zadzwonił mój telefon. W pustej przestrzeni dźwięk uderzył jak gong. A mnie coś ścisnęło w żołądku, przeczucie. Stało się coś złego, nieznany numer odebrałam. Czy dodzwoniłam się do namiestniczki? Upewniła się rozmówczyni. Sądząc po głosie starsza kobieta, gdy potwierdziłam, odetchnęła z ulgą. Chciałam zgłosić zaginięcie. Być może morderstwo, nie jestem pewna, nie widziałam ciała. Ale moja sąsiadka boże na Świątek zniknęła, powiedziała, a jej głos zadrżał. Czy jest pani bezpieczna? Zapytałam. Zawahała się. Tak myślę. Nikogo tu nie ma. Miałam zapasowy klucz, więc weszłam. Od razu wiedziałam, że muszę do pani zadzwonić. Proszę podać adres, zaraz u pani będę. Najlepiej, żeby poczekała pani u siebie w domu, dobrze? Podyktowała mi nazwę ulicy i numer, a ja w duchu zaklełam. Spory kawałek stąd, na rogatkach miasta. Amiron i Salcia zabrali samochód. Spojrzałam na Romana w przebłysku geniuszu. Chcesz się przejechać na potencjalne miejsce zbrodni? zapytałam zachęcająco. Prychnął. Możesz też pożyczyć mi jedno ze swoich aut, jeśli masz coś pilniejszego do roboty. Dodałam bez trosko. Mruknął coś, ruszył do wyjścia. Zawołałam wilka i razem podążyliśmy za wampirem. Roman był praktyczny. Zeminął swoją wypasioną zabaweczkę i poprowadził nas do Suwa z porządną strefą zgniotu. Wiedziałam, że to cichy przytyk do moich umiejętności prowadzenia i parkowania, ale już do tego przywykłam. Olaf wybierając dla mnie auto najchętniej wcisnąłby mi czołg albo hamera. Na jego usprawiedliwienie. Poprzedni samochód straciłam, gdy staranowały mnie agresywne wilki. Z jego punktu widzenia byłam... Kruchym stworzeniem, którego kości zrastały się znacznie wolniej niż wilcze. Wampir średnio się przejmował moim tempem leczenia, za to doskonale wiedział, ile kosztują poprawki lakiernicze. Do ostatniej chwili nie byłam pewna, czy faktycznie chce jechać z nami, czy tylko pożyczę nam auto, ale wtedy pomachał mi kluczykami przed nosem i powiedział, ja prowadzę. Czyli poczuł zew przygody. Zanim wpuścił wilka na tylne siedzenie, rozłożył na nim koc w szkocką kratę. Kiedy wyjeżdżał z garażu, perfekcyjnie manewrując w wąskim przesmyku między ścianą a autem, wartym pół miliona, uśmiechnęłam się pod nosem. Zaczynam myśleć, że naprawdę lubisz zabawę w policjantów i złodziei, powiedziałam. Nie gry się ręki, które prowadzi, ostrzegło włączając się do ruchu. A w życiu wasza końśliwość. Prędzej zrozumiem pociąg do zbrodni i zagadek niż do remontów i wiesz, że doceniam pomoc. Nie rozpędzaj się. Podwożecie? cię nie gwarantuję, że znów będę z tobą uprawiał tę detektywistyczną komiwojażerkę. Ale jej nie wykluczasz. Odparłam, poklepując go po kolanie. To zależy, przyznał, a cień uśmiechu przemknął mu przez usta. Od czego konkretnie? Czy to będzie ciekawa sprawa czy kompletna nuda? Nudę zapewniają mi roczne zestawienia podatkowe, to w zupełności wyczerpuje moje zapotrzebowanie. Jestem twoim usprawiedliwieniem prokrastynacji, prawda? Wzruszył ramionami. Każdy z nas ma swoje miejsce w łańcuchu pokarmowym. Nie skomentowałam, żeby nie dawać mu dodatkowej satysfakcji. Wyciągnęłam komórkę i szybko napisałam do Mirona SMS. Nowa sprawa, mogę nie wrócić na obiad. Przezornie, bo kiedy się wkręcam w robotę, potrafię zapomnieć o takich detalach. Roman skupił się na jeździe i dobrze, bo gdy na ulicę prosto przed maskę auta wyskoczył ogromny szaro-czarny wilk, Zdążył gwałtownie zahamować. Szarpnęło nami, ale samochód zatrzymał się w porę. Wilk stanął na środku drogi i patrzył na nas z intensywnością, od której ciarki przeszły mi po plecach. A potem uskoczył w bok, pomknął kłusem i zniknął w zaroślach. Znajomy? Głos Romana ociekał ironią. Pokręciłam głową. Żaden z wilków Borysa, nawet Alfa, nie był aż tak wielki, nie kojarzyłam też podobnego olbrzyma strój przymierza, Ale jak pokazał przykład stoczniowców, nie ze wszystkim byłam na bieżąco. Odwróciłam się do Biarkę, który siedział zasztywniały na tylnym siedzeniu i wpatrywał się w miejsce, w którym przed chwilą stał Wilk. Twój ojciec lub któryś z jego kumpli? Zapytałam wprost. Wilk pokręcił u ale napięcie w jego oczach nie znikło. Na wszelki wypadek wyciągnęłam telefon i napisałam wiadomość do Borysa. Powinien wiedzieć, że kolejny obcy i przerażająco duży wilk kręci się po jego terytorium. Za dużo obcych wilków w okolicy? Mruknęłam. Roman odwrócił się w stronę pasażera na tylnym siedzeniu i powiedział, nie mógłbym się z tym bardziej zgodzić. Rozdział jedenasty. Dojechaliśmy na miejsce siedem minut później. Okolica była spokojna. Niewielkie parterowe domy zbudowane jakieś 40 lat temu według jednego projektu architektonicznego tworzyły schludne osiedle ciągnące się wzdłuż ulicy Leszczynowej. Miały charakter, nie przypominały identycznych pudełek na buty jak te na nowych osiedlach po drugiej stronie bramy. Płoty malowane na różne kolory, kute bramy, barwne dachy, rynny i okiennice nadawały im indywidualności, jakby każdy z budynków odzwierciedlał osobowość właściciela. Wszędzie rosły drzewa i zarośla. Żywopłoty płonęły rdzawą czerwienią i złotem. Wszystko było zadbane, schludne i urocze. Pod wskazanym adresem czekała na nas kobieta po sześćdziesiątce. Niewysoka, łagodnie zaokrąglona. Z krótką fryzurą w kolorze miedzianego blond wyglądała jak niesłusznie pominięta w serialu współlokatorka Złotek. W fioletowym, welurowym dresie, limonkowej, puchowej kurtce i żółtych adidasach rzucała się w oczy jak żywa kamizelka odblaskowa. Dreptała nerwowo po chodniku, wykręcając palce. Stefania Borkowska przedstawiła się, ledwie wysiadłam z samochodu. Uścisnęła mi energicznie dłoń. Między naszymi palcami przeskoczyła iskierka magii. Na Romana spojrzała podejrzliwie i tylko skinęła głową, nie się do uścisków. Na wilka nie zareagowała nerwowo. Najwyraźniej dała się nabrać na ściemę z przerośniętym pieseczkiem. Skupiła uwagę na mnie i od razu przeszła do rzeczy. Chodzi o moją sąsiadkę, Bożenę Świątek. Mówiłam już, i jesteśmy bardzo blisko, widujemy się codziennie, pijemy kawkę, plotkujemy. Nie było mnie kilka dni, wyjechałam na turnus do sanatorium po drugiej stronie bramy. Reumatyzm. rozumie pani. Dzwoniłam do niej regularnie i na początku odbierała, ale kilka dni temu nagle przestała. Włącza się poczta głosowa, abonent jest czasowo niedostępny. I od razu pomyślałam, że stało się coś złego. Bożenka mieszka sama, wie pani, jak to jest wdowa. Dorosłe dzieci wyjechały wiele lat temu, więc mamy na siebie oko. Wszystko to wyrzuciła jednym ciągiem, ledwie łapiąc oddech. Potem zamilkła i spojrzała na swoje dłonie. Lekko zgrubiałe od choroby reumatycznej, pokręciła głową. To nie jej stylu. Jest sumienna, obowiązkowa. Gdyby nie odebrała telefonu, oddzwoniłaby. Pomyślałam, że może zachorowała. Wróciłam dwa dni przed końcem turnusu, choć wiązało się to z karami finansowymi i od razu do niej poszłam. Chciałam tylko zapytać, czy czegoś potrzebuje. Musimy trzymać się razem, wie pani Solidarność w Pokiwałam głową zachęcająco. Zerknęła na dom sąsiadki, przełknęła ślinę i ciągnęła dalej. Pukałam i pukałam... Ale nikt nie otwierał, a ja po prostu czułam, że coś jest nie tak. Dom wydawał się opuszczony i niespokojny zarazem. Gdyby wyjeżdżała, dałaby mi znać. Zawsze opiekowałam się jej kotem, podlewałam kwiatki, to do niej niepodobne. Dodała, jakby chciała mieć pewność, że łapie sens. Może z powodu pani nieobecności poprosiła o pomoc innego sąsiada, zapytałam. Pokręciła głową. Nie z każdym da się być blisko. Rzuciła wymijająco. Wcisnęła dłonie w kieszenie kurtki, jakby nagle zrobiło się zimno. Mamy zapasowe klucze do swoich domów, tak na wszelki wypadek. Uznałam, że to jest taki właśnie wypadek, więc zajrzałam do środka i od razu wiedziałam, że muszę zadzwonić. Tam doszło do zbrodni, jestem tego pewna. Jej głos podniósł się o oktawę. Otuliła się kurtką, ściskając dłonią poły. Nie widziałam ciała, ale też nie wchodziłam dalej. Może po prostu nie chciałam jej zobaczyć w obecnym stanie. Ta krew w korytarzu... Nie wzięła się znikąd. No tak. Krew nigdy nie jest dobrym znakiem. Może da mi pani klucz i poczeka u siebie. Rozejrzę się i przyjdę do pani. Zaproponowałam. Zawahała się i pokręciła głową. Wpuszczę panią. Nie wiem, czy Bożenka chciałaby, żebym oddawała klucz komuś obcemu. Nie protestowałam, dałam się poprowadzić. Truchtem ruszyła wzdłuż podjazdu, a my podążyliśmy za nią. Trzymałam dłoń na karku wilka, nie wiedząc, jak zareaguje na zapach krwi. Najchętniej zostawiłabym go w samochodzie, ale Roman, zanim zdążyłam to zasugerować, kategorycznie zaprotestował. Biarka szedł grzecznie przy nodze, ocierając się puszystym ogonem o moją łydkę. Stefania wyciągnęła z kieszeni klucze z breloczkiem w kształcie kota. Przekręciła go w zamku i otworzyła drzwi, ale nie zrobiła kroku dalej. Nie chciała znów mierzyć się z tym widokiem, stres ją doganiał. Zbladła i zaczęła się trząść. Zaciskała dłonie na połach kurtki tak mocno, że zbielały jej kłykcie. Położyłam jej rękę na ramieniu i zasłoniłam sobą wejście. Pani Stefanio, proszę iść do domu, napić się herbaty. Wkrótce do pani dołączę. Skinęła głową i zostawiła klucz w zamku. Nastawię wodę, rzuciła po czym podreptała do siebie. Wiedźma, wampir i wilk. Weszli do domu, w którym rzekomo popełniono zbrodnię. Brzmiało jak początek do wcipu. Brałam pod uwagę, że sąsiadka mogła ponieść wyobraźnię i żadnej zbrodni nie było. Ale jedno nie budziło wątpliwości. Już od progu czułam intensywny, żelazisty zapach krwi. Słodkawy, z ledwie wyczuwalną nutą rozkładu. Nie było much plujek, choć przecież powinny być. Nawet w listopadzie... Wyczuwały trupa z odległości kilku kilometrów i potrafiły się wcisnąć do absolutnie każdego domu. Uznałam to za dobry znak. Od niewielkiego wiatrołapu ciągnął się wąski korytarz, biegnący przez cały dom jak kręgosłup, aż do drzwi wychodzących na ogród. Po prawej stronie znajdował się salonik, po lewej była kuchnia i łazienka, a dalej zapewne sypialnia. Nieduży metraż, skromny ale funkcjonalny układ. Krwi było dużo. Rozmazanej. Jakby krwawiące ciało ciągnięto po podłodze. Ostrożnie, by nie zamazać śladów, weszłam do domu razem z wilkiem, który przykleił się bokiem do ściany, jakby chciał ominąć krew z daleka. Roman ruszył za nami i zamknął drzwi. Zapalił górne światło, by wyraźniej widzieć ślady na korytarzu. Zatrzymałam się na progu salonu, obrzucając uważnym spojrzeniem całe wnętrze. Na miejscu pani Stefanii wyciągnęłabym podobne wnioski. Uroczy, drobnomieszczański pokój naznaczyły ślady przemocy. Wyciągnęłam z torby lateksowe rękawiczki, a drugą parę podałam Romanowi. Biarkę uważaj, nie niszcz dowodów, poprosiłam. Wilk posłusznie stąpał ostrożnie, omijając plamy krwi na dywanie i okruchy rozbitego szkła. Pani Bożenka lubiła ciepłe kolory. Zgrabnie mieszała antyki i meble z domu towarowego. Uwielbiała koty. Kilkadziesiąt kocich figurek ustawiła między ramkami na zdjęcia, książkami, na stoliku, na półkach. Lubiła też rośliny doniczkowe i miała do nich rękę. Wszystkie były w niezłym stanie, więc od ostatniego podlewania nie mogło minąć zbyt wiele czasu. Nie znałam się na tym, ale podejrzewałam, że takie rośliny trzeba podlewać mniej więcej raz w tygodniu. Żadna nie obsychała. Wyglądały okazale i zdrowo. W uroczym kobiecym pokoju w oczy rzucał się nienaturalny nieporządek. Lżejsze meble były poprzewracane. Krzesło leżało na podłodze wśród szklanych okruchów blatu stolika kawowego. Karnisz nad oknem ledwie się trzymał na pojedynczej śrubie, przecinając szyby pod skosem. Zasłona wisiała w strzępach, jakby ktoś wyżył się na niej nożem. Rozbryzgu krwi na jasnej tkaninie i ścianie obok okna nie sposób było